To są informacje polskiego Radia 24. Gdyby nie weta prezydenta, ofiar byłoby mniej u nas krytyczny głos z rządu w sprawie afery Zonda Krypto. Akcja gaśnicza w Gdyni wciąż trwa. Strażacy ściągnęli ciężki sprzęt i specjalistycznego robota. Będzie też podcastowa premiera polskiego Radia. To historia katastrofy w Czarnobylu. Minęła 8. Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek jednak pilne wieści z Brukseli. Komisja Europejska ma dziś zatwierdzić polski wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustaliła to nasza korespondentka Beata Płomecka. Czwarta transza wynosi ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Pieniądze mają trafić na polskie konto pod koniec przyszłego miesiąca. Wrócimy do tych ustaleń w kolejnych informacjach. Pokrzywdzonych byłoby mniej, gdyby nie prezydenckie weta ustaw o kryptowalutach, mówi nam wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Odrzucone przez Karola Nawrockiego przepisy pozwoliłyby Komisji Nadzoru Finansowego ostrzec przynajmniej część osób, które wpłaciły pieniądze na giełdę. Wiceminister Standerski potwierdził, że rząd zrobi trzecie podejście i przygotuje nową ustawę. Data graniczna wdrożenia unijnego prawa to 1 lipca musimy pamiętać, że działa wielu uczciwych przedsiębiorców na tym rynku, którzy też są poszkodowani przez brak regulacji, bo za dwa miesiące i tydzień przestaną móc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i będą musieli zarejestrować się gdzieś za granicą. To też jest niestety skutek weta pana prezydenta. Pan prezydent chyba zapowiedział cztery miesiące temu, że zaprezentuje swój projekt ustawy i na tych obietnicach się skończył. Zdaniem śledczych to dopiero początek afery Zonda Krypto. Do prokuratury codziennie wpływają setki kolejnych zawiadomień od poszkodowanych klientów. Pokrzywdzonych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Kwota strat liczona będzie w setkach milionów złotych. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Pod lupą śledczych są doradcy prezydenta, którzy namówili go, by nie odbierał ślubowania od części sędziów, a więc do niedopełnienia obowiązków. Szczegóły ma dla nas Dagmara Kędzior. To śledztwo jest konsekwencją dwóch zdarzeń. Pierwsze to postępowanie sprawdzające przeprowadzone na polecenie prokuratora generalnego. Drugie to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia Przestępstwa, które złożyli sędziowie Trybunału Magdalena Pędkowska i Dariusz Szostek. Postępowanie, które polecił prokuraturze Waldemar Żurek dotyczy sprawy pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy mieli doradzać Karolowi Nawróckiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez sejm sędziów. Śledztwo odnosi się też do niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów. Ci są gotowi do pracy, o czym mówił w radiowej trójce sędzia Krystian Markiewicz. Domagamy się zarówno od prezesa, jak i od personelu administracyjnego Trybunału Konstytucyjnego, żeby jednak wykonano co do nas pewne obowiązki. Czyli żeby nas dopuszczono do orzekania, żeby nastąpił przydział spraw. Prezes Trybunału Konstytucyjnego z kolei twierdzi, że nie może dopuścić do orzekania sędziów, od których ślubowania nie odebrał osobiście Karol Nawrocki. Bogdan Święczkowski zapowiedział też złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie fałszywego zawiadamiania o przestępstwie przez Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Blisko 30 zastępów straży wciąż walczy z ogromnym pożarem w Gdyni. Wczoraj po południu w ogniu stanęła hala magazynowa przy ulicy Północnej. Składowano w niej makulaturę, przez to płomienie utrzymywało się długo, a zadymienie było gęste. Dopiero w nocy po 8 godzinach akcji pożar udało się opanować. Trwa dogaszanie pogorzeliska, ze względu na ryzyko zawalenia konstrukcji służby nie wchodzą do środka. Wewnątrz operuje specjalistyczny robot gaśniczy, a na zewnątrz ciężki sprzęt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 Jak wyglądały pierwsze działania ochronne? Czarnobyl. Prawdziwa historia. Autorem podcastu jest... Roman Czajarek. Zapraszam. Witold Banach. Polskie Radio. Podcastu można wysłuchać na polskieradio.pl, YouTubeie Polskiego Radia, także w serwisach Spotify, Apple Podcast i Storytel. To były informacje Polskiego Radia 24. Pogoda w większości regionów będzie nas dzisiaj rozpieszczać. IMGW prognozuje dużo słońca, mało chmur i żadnego deszczu. Jeśli już pokropi, to przelotnie tylko na południu i w centrum. Na termometrach od 11 stopni na Wybrzeżu i Podlasiu do 17 w Lubuskiem. Poranek w Polskim radiu 24. 8.06. Już na zegarach trwa czwartkowy poranek w Polskim Radio 24, a dziś mamy 23 dzień kwietnia 2026 roku. Słońce będzie nam towarzyszyć dzisiaj w sumie przez prawie 14,5 godziny aż do 19.47. A imieniny obchodzą Gerard, Helena, Lena, Jerzy i Wojciech. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Już za chwilę druga polityczna rozmowa poranka, a po 8.30 będziemy rozmawiać z Arkadiuszem Gruszczyńskim z Gazety o tym, co w polityce budzi największe emocje. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Mecenas Michał Wawrykiewicz, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Łączymy się, mamy telemost pomiędzy Warszawą a Brukselą, jak domniemuję. To więc zapytam pana, panie pośle, od razu o to, jakie emocje w Brukseli Pozdaje się fundamentalnej zmianie przewrocie kopernikańskim w myśleniu Węgier o pomocy europejskiej dla Ukrainy. No, ogromne emocje, cały czas nie milkną e, takie mm, emocje po tym wielkim zwycięstwie. Pejtera Madziara. Wczoraj w grupie IPP mieliśmy spotkanie, podczas którego połączyliśmy się z Pejterem Madziarem. Miał do nas przekaz, ale ten przekaz przede wszystkim jest skoncentrowany na tym, że Węgry wracają do Europy, do współpracy w ramach wspólnoty, do współpracy w ramach NATO i to także przekłada się na odblokowanie wszelkich działań ze strony Europy dla Ukrainy, dla wsparcia Ukrainy. To jest odblokowanie Pożyczki 90-miliardowej, to będzie także odblokowanie pieniędzy dla Polski, tego zwrotu dla naszego kraju od Unii Europejskiej. To będzie także odblokowanie pakietu sankcji 20 a zatem pełna sankcji. współpraca. 20, tak, 20, już 20 już pakiet, pakiet sankcji. Tak jest. To, to będzie no, po prostu y, harmonijna współpraca, tak jak y, to powinno wyglądać między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Więc to jest rzeczywiście kopernikańska zmiana po 16 latach rządów autokraty Orbana. Także po stronie ukraińskiej nastąpiła zmiana. Rurociągiem przyjaźń popłynął, popłynął ponownie surowiec do do, do do Węgier rzecz jasna. Czy w pańskiej ocenie tym samym no, Ukraina relacje ukraińsko-węgierskie nie okazały Moskwie takiego swojego czułego słabego punktu? Czy teraz Moskwa nie będzie tym rurociągiem właśnie próbowała rozgrywać relacji węgiersko-ukraińskich czy dalej szerzej ukraińsko-europejskich? Oczywiście, że Moskwa będzie rozgrywać na wszelkie możliwe sposoby, tak aby zyskać przewagę. Natomiast myślę, że także im zależy na tym, żeby ropa płynęła, bo to są pieniądze, to jest w ich sytuacji gospodarczej ogromnie ważny atut. A myślę, że Węgrzy pod przewodnictwem Peitera Madiara będą umiały y, odpowiednio, adekwatnie prowadzić tę politykę, bo pamiętajmy, że Węgrzy są przez te długie lata y, rządów Orbana uzależnieni w dużej mierze od y, dostaw surowców y, dla energetyki od Rosji i to do odcinanie się od Rosji będzie trochę trwało. Peter Magyar zapowiedział, że całkowite odcięcie nastąpi dopiero w 2035 roku, no bo tamten poziom uzależnienia jest ogromny i nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Będzie następować stopniowa dywersyfikacja i tu Polska też będzie ogromną rolę, mam nadzieję, odgrywać. Te dobre albo doskonałe wręcz relacje polsko-węgierskie. Tu są już zapowiedzi. Ja słyszałem, ponieważ byłem w Budapeszcie w tę noc, byłem w sztabie wyborczym Pejtera Madziara i słyszałem te zapowiedzi odnośnie odbudowa, odbudowy Grupy Wyszehradzkiej i zacieśnienia w najbliższym możliwym sposobie relacji w tym regionie, ale przede wszystkim między Węgrami a Polską. Mhm. Tak się zastanawiam jeszcze z wątków ukraińskich, panie pośle, bo widziałem informacje według której prezydent Wołodymir Zełyński poprosił władze Turcji o próbę zorganizowania spotkania zełeńskiego właśnie z Władimirem Putinem i zastanawiam się, czy to sygnał, że Ukraina i Europa już nie liczą na Stany Zjednoczone jako negocjatora, mediatora, czy w ogóle na kogoś, kto może doprowadzić do końca tego konfliktu? No mówiąc szczerze, myślę, że Ukraina od pierwszego niefortunnego spotkania prezydenta Zemeńskiego w Białym Domu nie za bardzo liczy na pomoc Stanów Zjednoczonych. Tutaj ewidentny nastąpił taki zwrot, jeśli chodzi o postrzeganie tego konfliktu i tego, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. W związku z czym no, Ukraińcy są ze, ze wszechmiar pragmatyczni w sytuacji, w której są, bo nie mają innego wyjścia. I poszukują sojuszników wszędzie. Myślę, że Europa stała się tym kluczowym sojusznikiem Ukrainy. Zarówno jeśli chodzi o wsparcie finansowe, militarne i każde inne na wszystkich poziomach, dyplomatyczne. Więc te poszukiwania możliwości ewentualnego zakończenia konfliktu raczej nie wiążą się z, w tej chwili z pozycją Stanów Zjednoczonych. Okay. Szczególnie, że widać, że Stany Zjednoczone mają problem, żeby wywiązywać się ze swoich kontraktów, z kontraktów, które zawarły z państwami europejskimi na dostarczanie broni czy z Europą ze względu na zaangażowanie w konflikt na Bliskim Wschodzie. Czy to długofalowo może być problem dla Europy? No, sytuacja w tej chwili jest tak złożona geopolitycznie, jeśli chodzi o problemy, które, yy, które nękają Europę, ale w ogóle cały świat szerzej. No, przecież konflikt na Bliskim Wschodzie wywołany yy, przez Stany Zjednoczone wraz z Izraelem powoduje daleko idące konsekwencje. My nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie om, ocenić tego, jak to wpłynie na gospodarkę w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W zasadzie... Teraz dopiero zacznie się ta dwumiesięczna, co najmniej dwumiesięczna luka w dostawach e, ropy poprzez cieśninę Ormus, bo w tej chwili dopływają do Azji ostatnie mm, okręty, y, ostatnie statki, y, tankowce załadowane w cieśninie Ormus i dopiero teraz zaczniemy odczuwać tę lukę, więc nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na y, gospodarkę y, globalną, y, także w kontekście tego, co Pan redaktor powiedział, czyli wykonywania zobowiązań w ramach kontraktów na realizację tych, tych dostaw broni. To jeszcze zostaniemy, ja wiem, że tak nieco skaczemy, ale zostaniemy w kwestiach niepolskich, nie naszych wewnętrznych, krajowych, bo prokuratura wrocławska straciła chyba cierpliwość i zwróciła się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie Grzegorza Brauna, aby w końcu móc postawić mu zarzuty dotyczące pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej. Według prokuratury Braun utrudnia postępowanie przygotowawcze i istnieje obawa, że nie stawi się na kolejne wezwania. Jak długo ten proces w Parlamencie Europejskim może, może zająć? Kiedy Parlament Europejski mógłby udzielić takiej zgody na zatrzymanie Brauna? No, Braun jest tutaj rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę y, wniosków. Dzisiaj kolejny wniosek będzie m, głosowany dotyczący jego zachowania w Jedwabnym. A, n, y, więc y, no i poziom irytacji, jeśli chodzi o jego zachowanie jako europarlamentarzysty jest też ogromny. Natomiast sam proces uchylania immunitetu za każdym razem, no to jest niestety kilka miesięcy. Czyli to jest dokładnie taka sama procedura, tak? Zgoda na zatrzymanie jak uchylenie immunitetu? Tak jest, mhm. dlatego że to jest zgoda na prowadzenie czynności w ramach postępowania karnego i to musi przejść przez Komisję Prawną, w której ja jestem, Musi zostać sporządzony raport, musi zostać przegłosowany przez komisję i trafić na posiedzenie plenarne, gdzie finalnie podejmowana jest decyzja, więc niestety nawet przy bardzo szybkim procedowaniu, to, to musi zabrać kilka miesięcy. No ale może zadziała to jako pewnego rodzaju motywacja dla, dla Grzegorza Brauna, żeby, żeby do prokuratury w prokuraturze się stawić. A jak pan obserwuje. Nie sądzę mówiąc szczerze, bo Grzegorz Braun właśnie tym gra, takim. Mhm. E, ignorowaniem, pokazywaniem wszystkim lekceważenia e, polskiego wymiaru sprawiedliwości, więc obawiam się, że niestety tak to nie zadziała. Tak, zgadzam się z panem, to była utopijna wiara z mojej strony. A tak się zastanawiam, panie pośle, czy jak pan obserwuje europosłów w Brukseli, europosłów Prawa i Sprawiedliwości, to czy wśród nich widać ten spór wewnątrzpartyjny, spór na harcerzy i maślarzy, na stronników Morawieckiego i stronników, no tutaj trudno powiedzieć, powiedzmy nazwijmy to w uproszczeniu prezesa Kaczyńskiego. No, konflikt jest oczywisty, to widać gołym okiem, nawet w sytuacji, w której posłowie wsiadają do samolotu, grupują się i, i, i, i, i widać, że to nie jest jednolita, tak, jednolity tak Czyli naprawdę obóz, Dworczyk na z Millerem razem, a pozostali razem? No tak jak powiedziałem, rzeczywiście widać te, widać te podziały pomiędzy nimi. To jest oczywiste, bo przecież ten, ten konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości to nie jest mrzonka, to nie jest żadna ustawka, jak niektórzy twierdzą. To jest realny spór, który narasta od wielu miesięcy. I w pańskiej ocenie ten spór zakończy się pewnego rodzaju przesileniem w Prawie i Sprawiedliwości, czy tak jak twierdzą, twierdzą niektórzy, to będzie taki pusty przebieg, to znaczy Mateusz Morawiecki wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości tylko po to, żeby później koniec końców i tak do tej partii wrócić. No ja nie sądzę, żeby on miał na tyle odwagi, aby wychodzić, e, patrząc też na doświadczenia tych, którzy poprzez struktury brukselskie próbowali tworzyć jakieś ugrupowania poza Prawem i Sprawiedliwością. To wszystko w przeszłości skończyło się fiaskiem, więc on pewnie ma też tą to na uwadze i myślę, że nie ma na tyle odwagi, aby stanąć do e, boju samodzielnie, bo to mogłoby się dla niego skończyć całkowitą porażką i już końcem jakichkolwiek marzeń o polityce. Natomiast moje, e, moja taka refleksja na temat tego całego konfliktu i tego, jak my to wszystko postrzegamy, komentujemy, jest... Jedna. Cały ten obóz polityczny, pamiętamy dokładnie co wyprawiał w latach 2015-2023, czy to jest jedno skrzydło, czy to jest drugie, czy to jest Przemysław Czarnek, czy to jest Mateusz Morawiecki, czy Zbigniew Ziobro, czy Jarosław Kaczyński. To wszystko są ludzie, którzy zdewastowali ustrój Rzeczypospolitej, którzy zniszczyli instytucje, co odczuwamy do dzisiaj bardzo dobitnie i w bardzo wielu płaszczyznach ograbili skarb państwa. Taka jest scheda poprawie i Sprawiedliwości, niezależnie od skrzydła, niezależnie od frakcji, która wewnątrz jest reprezentowana. Panie mecenasie, zmienimy temat. Poproszę pana o komentarz zgodnie z pańską wiedzą prawniczą. To znaczy, czy w pańskiej ocenie poszkodowani w aferze zonda krypto w wyniku chyba już można powiedzieć upadku tej giełdy krypto Kryptowalut? Czy oni mają jakiekolwiek realne szanse na odzyskanie swoich pieniędzy? No ich sytuacja jest niestety dramatyczna w takiej prawnej konfiguracji, kiedy nie mamy regulacji rynku kryptowalut w Polsce. Wiemy doskonale, że próby legislacyjne y, no, spaliły na panewce, dlatego że prezydent Nawrocki y, i obóz PiSu y, oraz Konfederacji y, utrudniają, y, nie chcą, aby ten rynek został uregulowany. Y, sama firma Zonda Crypto, no jej upadek niestety wygląda na to, że to już będzie całkowity upadek y, i liczba pokrzywdzonych, która sięga w tej chwili zdaje się około 30 tysięcy, może jeszcze wzrosnąć. No to jest wielka... Y, Wielka tragedia dla tych ludzi, dla inwestorów, którzy powierzyli swoje środki. Natomiast to jest też no, przestroga dla, dla Państwa, dla obywateli, jak wygląda rynek finansowy, który nie podlega żadnej kontroli Państwa który nie podlega nadzorowi KNF-u mhm. i który no, po prostu jest zostawiony samemu sobie, gdzie przepływy finansowe, także inwestycje, także potencjalne pranie brudnych pieniędzy, bo tutaj przecież prokuratura mówi o takich zarzutach, o, o artykule 299 kodeksu karnego, wielkie oszustwo, wprowadzenie ludzi w błąd, no to jest właśnie konsekwencja braku regulacji na rynku kryptowalut. I tutaj politycy opozycji Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, to nie wina braku regulacji, tylko wina działań państwa w działań prokuratury i służb specjalnych. Mówią politycy PiSu, że to odpowiedzialność rządu, że to rząd mógł zrobić więcej, mógł przestrzec Polaków przed inwestowaniem w zonda krypto. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak jak powiedziałem, stoją murem za brakiem regulacji rynku kryptowalut. Ten brak regulacji powoduje w naturalnej konsekwencji, że państwo nie ma instrumentów, aby nadzorować ten rynek. Czyli aby Czyli państwo nie mogło powiedzieć, słuchajcie, ta firma prawdopodobnie jest piramidą finansową, nie inwestujcie w to? No, państwo w momencie, kiedy pozyskało informacje wywiadowcze, w, w, państwo w osobie pana premiera Donalda Tuska y, przekazało y, te informacje. Natomiast y, też pamiętajmy o tym, że no takie informacje nie wychodzą natychmiast, bo ci, którzy prowadzą procedery przestępcze nie są tym zainteresowani, są zainteresowani tym, aby jak najdłużej ludzi wprowadzać błąd. I tutaj mamy dokładnie do czynienia z taką sytuacją, z tworzeniem tej piramidy, z przepływami finansowymi, które są niewiadomego pochodzenia, z dużym prawdopodobieństwem pochodzą z Rosji, z kręgów przestępczych, z kręgów służb specjalnych i poprzez tę giełdę one przepływały, aby te pieniądze zostały mówiąc kolokwialnie uprane mhm. i aby przestępcy mogli z nich korzystać. Więc to jest no, kolejna wielka piramida finansowa i zwykle przy takich piramidach finansowych, kiedy rynek nie jest regulowany, Obywatele tracą, największym, największą stratę ponoszą inwestorzy, którzy lokują środki w takich strukturach finansowych. I puf, 350 milionów się rozpłynęło, 350 milionów prywatnych, prywatnych pieniędzy inwestujących. Panie pośle, panie mecenasie, to na koniec nieco Michałkowy temat. Czy pan też dostrzegł kadry w filmiku premiera Donalda Tuska z rekonstrukcją? Czy pan wierzy, że w ciągu najbliższych siedmiu dni czeka nas rekonstrukcja rządu? Nic mi nie wiadomo na ten temat, nie chcę być wróżką, e, ale raczej takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. To jest odpowiedzialny proces, więc nie sądzę, a chociaż no, nie, nie chcę prognozować, bo nie mam po prostu takiej wiedzy na ten temat. A czuje temat. pan taką potrzebę? Pan jako poseł wywodzący się z koalicji rządzącej, ty tworzący, tworzący u jedno z ugrupowań koalicji rządzącej, czuje, że na rok przed wyborami potrzeba byłoby, no, nie mówię, że wotum nieufności wobec niektórych ministrów, ale nowej energii w resortach? Ja nie czuję osobiście takiej potrzeby. Wydaje mi się, że praca wykonywana przez rząd jest robiona bardzo rzetelnie i obywatele, wyborcy to dostrzegają. Poziom sondaży średniej sondaży pokazuje, że darzą zaufaniem koalicję obywatelską i w takiej sytuacji raczej nie zmienia się timu. Chociaż oczywiście to jest rola premiera, bo on to widzi od wewnątrz najlepiej, jak funkcjonują poszczególne resorty i to do niego należy decyzja co do ewentualnych zmian, jeśli takie są potrzebne. Natomiast takie generalne przeświadczenie, impresja na temat działań rządów jest jak najbardziej pozytywna. Naszą rozmowę mogli Państwo oglądać i będą mogli Państwo obejrzeć także na naszym profilu, naszym kanale na YouTube. Polecam Państwu serdecznie, bo za mecenasem Wawrykiewiczem w Brukseli pięknie się zazieleniło. Piękny widok z okna, panie mecenasie. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście pogoda jest piękna i nietypowa jak na Brukselę, bo to jest miasto, które raczej... Eee, zwykle jest pokryte deszczem. Deszczem i smutą taką, niestety. Michał Wawrykiewicz, pozdrawiamy, ślimy pozdrowienia do Brukseli, dobrego dnia i dobrego weekendu. Dziękuję do bardzo. Również dla życzę Państwu wszystkiego dobrego. A my za chwilę zajrzymy do prasy. 24 pytania Rozmowa polityczna Ogłoszenie społeczne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 Ogłoszenie społeczne. Przegląd prasy. Dwa wątki w przeglądzie prasy. Pierwszy związany z kryptoaktywami, a dokładnie z Zonda Krypto pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dubajski ślad króla kryptowalut, założyciel Zonda Krypto, zanim zniknął, przekazał udziały z kiełdy kryptowalut do trzech spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czy tam pojawili się rosyjscy inwestorzy? Pyta Rzeczpospolita a dokładnie Izabela Kacprzak. Ustalenia Rzeczpospolitej rzucają nowe światło na największą obecnie aferą, aferę gospodarczą w kraju. Opisujemy uśpione spółki o nieprzejrzystej strukturze, często wykorzystywanej przez przestępców do prania brudnych pieniędzy poza zachodnim systemem bankowym. Dwie z nich zarejestrowano w burcz kalifa najwyższym biurowcu świata. Rosyjski jest, kontekst jest aż nadto czytelny. Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym hubem dla szarego kapitału ze wschodu. Wszystkie trzy spółki powiązane z zonda krypto utworzono z tak zwanym anonimowym agentem. Takie podmioty są często wykorzystywane przez rosyjskich oligarchów do inwestowania brudnych pieniędzy i omijania sankcji nałożonych przez USA i Unię Europejską. Udziałowcem spółek był obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który użyczał im swojego obywatelstwa. Tak naprawdę był figurantem bez dostępu do kont bankowych. No to tak zdaje się, pisze się finał tej historii z zonda krypto, finał przynajmniej na poziomie istnienia tej firmy, a co z oszczędnościami, co z inwestycjami klientów, no to już oddzielna, niestety mniej wesoła kwestia. Tak jakby ta była wesoła. Z kolei dziennik Gazeta Prawna na stronie, na stronie trzeciej, o tym państwu także mówimy, że dziś rozpoczyna się nieformalny szczyt Unii Europejskiej na Cyprze, poświęcony oczywiście między innymi kwestiom kwestią bezpieczeństwa. Michał Litorowicz pisze w dzienniku Gazecie Prawnej, że podczas tego nie formalnego szczytu, padną pytania o to, czy wspólnota jest przygotowana do udzielenia pomocy zaatakowanemu państwu członkowskiemu. Te dyskusje o wspólnej, kolektywnej pomocy będą toczone także w obliczu niegasnących imperialnych ambicji Rosji, o których często w, konflikt, w obliczu tych wszystkich konfliktów na świecie zapominamy. Trzy godziny pozostały, trzy w też trzy minuty pozostały do godziny 8.30. Za chwilę informacje Aleksandra Kozera, a po nich dyskusja z publicystą. Reklama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 Minęła 8:30 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek niepokojące doniesienia z Danii. Niedaleko stolicy kraju Kopenhagi doszło do zderzenia dwóch pociągów podmiejskich. Na razie, nie wiad na razie wiadomo, że co najmniej kilka osób jest rannych. Trwa akcja ratunkowa, a na miejsce skierowano wiele karetek, policję i służby. Słowacja wznowiła odbiór ropy naftowej rurociągiem przyjaźń. Surowiec nie był dostarczany od końca stycznia, kiedy rurociąg został uszkodzony na Ukrainie przez rosyjski atak. Dwa dni temu Ukraińcy zakończyli naprawę i paliwo znów będzie dostarczane również na Węgry, które blokowały 90 miliardów euro unijnej pomocy dla Ukrainy. Po zwycięstwie Petera Modziora Węgry wracają do Europy, mówi nam europoseł Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.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 Trwa czarny tydzień w szpitalach powiatowych, pracownicy lecznic są ubrani na czarno i z czarnymi flagami protestują przeciwko złej sytuacji finansowej i cięciom Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpitale powiatowe nie mają uregulowanych płatności za wykonane świadczenia w ubiegłym roku, zarówno limitowane jak i nielimitowane, mówi Paweł Pikul z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Bo z nielimitowanych jeszcze spływają nam aneksy, natomiast limitowane świadczenia tak naprawdę jeszcze nie zostały uregulowane. Pojawiły się komunikaty na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, że w pewnych zakresach te świadczenia będą uregulowane, ale to jest bardzo mały odsetek, jeżeli chodzi o całościową zapłatę nadwykonań. Narodowy Fundusz Zdrowia tak naprawdę już z pieniędzy na 2026 rok będzie musiał regulować te zobowiązania z tamtego roku. Protest pracowników szpitali powiatowych zakończy się jutro. Władze tych placówek nie wykluczają innych protestów w najbliższym czasie. Na koniec akcja służb w Opolu udało się rozbić gang dealerów. Policja zatrzymała 25 mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat, a także dwie kobiety. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w handlu znacznymi ilościami środków odurzających. Według ustaleń śledczych członkowie grupy sprzedawali narkotyki korzystając z szyfrowanych komunikatorów internetowych. W całym kraju niewielkie zachmurzenie i bez opadów deszczu. Najcieplej na zachodzie, najchłodniej nad Bałtykiem. Na zachodzie 17 stopni, nad Bałtykiem 11, a na pozostałym obszarze kraju od 13 do 16 stopni. Poranek w Polskim Radio 24. Ostatnia część naszego porannego programu, a w niej rozmowa z publicystą. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko się zgadza. Mam nadzieję, jeśli chodzi o afiliację. Redaktorze, to zap... Jestem Tak, to faktycznie jestem ja, Arkadiusz Gruszczyński, jest z Bardzo tak, się tak. cieszę, cieszę się, że potwierdziliśmy tożsamość. To możemy przejść do rozmowy w takim razie. Czy na serio traktujesz e, zapowiedź, czy też ten kadr z filmiku urodzinowego premiera o rekonstrukcji rządu? Czy to rzeczywiście jest realny plan, czy rodzaj postraszenia, szczególnie tych mniejszych koalicjantów. Miesiąc temu rozmawiałem z ważnym politykiem lewicy, którego zapytałem się, czy Wielka Piątka rozmawiała o rekonstrukcji rządu. I ten polityk tak nie wprost powiedział, że faktycznie taki temat pojawia się w rozmowach, ale bez konkretnych decyzji, bez podania terminów, chociaż na jednym wydechu wymienił ministrów, których należałoby wymienić. I wśród tych polityków pojawiła się ministra zdrowia, pani Sobierajska-Grenda, która jest powszechnie w koalicji oceniana źle. Oczywiście każdy minister jest zdrowia zawsze jest oceniany źle, dlatego że przy... Tak, tak tak skonstruowanym budżecie nie da się sprawnie zarządzać y, y, tym obszarem zdrowia. Natomiast ten zarzut, który się pojawia ze strony lewicy jest taki, że odpolitycznienie resortu zdrowia było bardzo złym pomysłem, dlatego że ministra sobie Rajska Gręda nie ma politycznego przełożenia na innych ministrów, na ministra finansów, na premiera, nie ma zaplecza politycznego, które jest bardzo ważne przy rozmowach o pieniądzach, o czym wie każdy inny minister. Na tej liście pojawiła się również Marta Cienkowska, ministra kultury. Z niejasnych dla mnie powodów, dlatego że ministra Cienkowska wykonuje raczej dobrze swoją, swoją pracę. Jest to ministerstwo, które jest takim lajtowym ministerstwem, ponieważ minister kultury zajmuje się, no cóż, uczestnictwa w bankietach y, i kontrolowaniem instytucji kultury. Nie słyszymy ostatnio o żadnych dużych aferach, jeśli chodzi o n, ten obszar. No i była też wśród tych osób y, Barbara Nowacka. Mhm. Jest jakiś taki rodzaj niezadowolenia w rządzie z tego jak jest prowadzony dialog z nauczycielami. Pojawiają się pytania, dlaczego tak długo trwa wdrażanie reformy, która została, no już teraz jest na finiszu, ma być wdrażana od, od września tego roku. Więc to jest ta trójka, która no, gdzieś tam się pojawia. Były też takie głosy, czy nie, nie, nie należałoby wymienić ministra infrastruktury pana Klimczaka ze względu na konflikt ze swoim wiceministrem, panem Piotrem Malepszakiem, który jest taką twarzą bardzo ważnej części rządu, który rząd będzie się chwalił w przyszłorocznej kampanii wyborczej, czyli rewolucji kolejowej. Kolei. Tak. tak jest. Więc, więc, więc ja miesiąc temu słyszałem takie, takie informacje, czy to było tylko narzekanie jednego z koalicjantów. Wtedy tak do tego podszedłem, że Mały koalicjant lewicowy no, chciałby jednak mieć największy wpływ przede wszystkim na zdrowie i żeby, żeby to ministerstwo działało tak jak wszystkie inne, czyli było to ministerstwo polityczne, polityczne, a nie technokratyczne, ponieważ widzimy, że ta zapaść służby zdrowia się pogłębia, te pomysły, które przedstawia minister, ministra zdrowia się zwyczajnie w świecie nie sprawdzają. Wywołuje wiele niepokojów społecznych, kolejne zapowiedzi, cięcia, cięć badań refundowanych przez NFZ, trwa strajk szpitali powiatowych, które nie dostały do dzisiaj z zapewnienia, że otrzymają pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego na, na reformę i na dok dokapitalizowanie swoich ośrodków. Premier, który był u Radomira Wita, nie wiem, czy pamiętasz, jakoś no, po, po, powtórzył fake news o tym, że jedna z portów nie została zamknięta, no ale była zamknięta. To jakoś działa w, w społeczeństwie, a według badań CBOS-u, tuż za bezpieczeństwem, najważniejszym tematem wśród rozmów Polaków jest właśnie ochrona zdrowia. I, I... Ja bym, to jest temat, który powraca za każdym razem w tych badaniach. Ja bym tu dorzucił jeszcze to, że Ministerstwo Zdrowia ma przede wszystkim olbrzymi problem komunikacyjny, bo ja nie widzę kierownictwa ministerstwa, Kierownictwa ministerstwa, które tłumaczyłoby albo próbowało w jakiś sposób uzasadnić te cięcia. O cięciach dowiadujemy się z doniesień prasowych. Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi żadnej komunikacji. I tak tylko do, zupełnie już Ci oddaję głos, że jak się spojrzy na listę osób, które wymieniłeś, to rzeczywiście są to osoby, są to ministrowie, którzy no, stwarzają problemy w odbiorze rządu Donalda Tuska. Tak. I jeżeli premier miałby rekonstru rekonstruować rząd, no to pewnie to te cięcia szłyby właśnie takim kluczem. No bo pozostali ministrowie nie mają większych fakapów na, na swoim koncie. Nawet jeżeli jest jakiś wewnętrzny spór w koalicji między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną henning Crosską, no to I też jest takie niezadowolenie z Heni Kloski, ale ze strony polskiego stronnictwa ludowego, No to nie wydaje mi się, żeby premier pozbywał się y, liderek partii koalicyjnych z rządu. To wywoła, wywołałoby mm, no, wiele kontrowersji wewnątrz. Do koalicji rządzącej. Mhm. Czyli to nie, nie traktujesz tego jako rodzaj straszaka na minister Henning-Kloska i Pełczyńską Nałęcz w stylu jeśli się nie pogodzicie, jeśli się nie uspokoicie, to obie wylecicie z rządu? No nie, no jakby patrz, patrzmy realistycznie na rząd koalicyjny. Nie da się wyrzucić z rządu liderek partii, które ten rząd tworzą. Bez utraty większości. Bez, bez utraty większości. Donald Tusk jest jednak wytrawnym politykiem i nie, nie, nie zgodziłby się na rozpad koalicji na rok przed wyborami, dlatego że wyborcy cenią sobie jedność, a nie takie mechanizmy, które doprowadzają do po prostu permanentnej kłótni. To jest ciekawe oczywiście, co dzieje się wokół Pauliny Henning-Kloski, to takie pochukiwanie ze strony Szymona Hołowni, który no, jakby chce rozmawiać z Pauliną Henning-Kloski, żeby ona się wytłumaczyła, co ona robi w tym ministerstwie. Ja w to nie wierzę, że Pełna Genitowska w przyszłym tygodniu dostanie wotum zaufania od Sejmu, będzie nadal ministrą, koalicja przetrwa, dlatego że Nikomu politycznie dzisiaj się nie opłaca po stronie koalicji rządzącej, żeby ten rząd upadł. Mm -hmm. To w takim razie przejdźmy, zmieńmy temat i porozmawiajmy jeszcze chwilę o aferze zonda krypto. Bo mam wrażenie, że dochodzimy w Polsce do takiego rytualnego momentu, w którym obie strony sporu licytują się na to, czyja to wina. Rząd twierdzi, że to wina PiSu i prezydenta Nawrockiego bo ci przyczynili się do zawetowania dwóch wersji, dwóch ustaw tej samej wersji o kryptowalutach, a z kolei prezydent i Prawo i Sprawiedliwość twierdzą, że to wina rządu, prokuratury i służb specjalnych, które nie ostrzegły obywateli przed inwestowaniem w, w piramidę finansową. Jesteśmy w stanie ocenić, kto ma rację? Yy, nie. <śmiech> <śmiech> Dlatego, <śmiech> znaczy, jak zawsze przy tego rodzaju sprawach rzeczywistość jest... Bardziej skomplikowana niż to, co proponują nam politycy. Ta firma Zonar Crypto działa od połowy poprzedniej dekady. W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała tę firmę na tę listę firm, jakby wydała takie ostrzeżenie, że no ta firma może prowadzić niebezpieczne dla klientów operacje finansowe. 2018 rok, czyli w, w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości jednak również za czasów Zjednoczonej Prawicy prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie różnych machinacji finansowych, które tam Miało miejsce, więc to jest taki obraz, y, no, jakby w rzeczywistości bar bar bardziej, bardziej skomplikowany. Teraz jesteśmy w sytuacji, w której faktycznie Karol Nawrocki zawetował ustawę o y, kontroli rynku kryptowalut, no, ale Komisja Nadzoru Finansowego działa swoim trybem i, os i nadal jakby ostrzega y, polskie społeczeństwo przed tym, żeby. Być takim jednak ostrożnym, jeśli chodzi o inwestowanie swoich oszczędności, swoich pieniędzy w wszelkiego rodzaju giełdy kryptowalutowe. Y, wa, wa, jeśli by tego rodzaju procedury zostały przyjęte 5 lat temu, 4 lat lata temu, dzisiaj najprawdopodobniej nie, nie mielibyśmy do czynienia z, z tą aferą. Więc Jakość obciąża to prawo i sprawiedliwość. Tak, tak, to, tak to wygląda, natomiast chyba w, tym, jakby w tej historii też pojawia się coś, co jest takie nieprzyjemne dla polskiego społeczeństwa, jak popatrzy sobie w lustro polskie społeczeństwo, no bo jesteśmy po doświadczeniu, po doświadczeniu wielkiej afery Amber Gold, gdzie bardzo wiele osób ładowało swoje oszczędności w mechanizm piramidy finansowej. No i mogłoby się wydawać, że Polak mądry poszkodzi, że więcej się nie damy nabrać na coś takiego. I nagle się okazuje, że 50 tysięcy osób w Polsce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 nie wydaje mi się, żeby masowo wchodzili Polacy i sprawdzali, która to firma teraz jest tam wpisana i której nie warto ufać. No ale żeby jednak państwo ostrzegało obywateli, że by lepiej lokować swoje oszczędności w produkty bankowe, w lokaty, w obligacje skarbu państwa, które są o wiele bezpieczniejsze niż kryptowaluty. Mm -hmm. To ostatni wątek, poruszmy. Czy to już koniec sporu w Prawie i Sprawiedliwości, przynajmniej tej odsłony sporu, czy panowie Morawiecki i Kaczyński rzeczywiście tymczasowo doszli do jakiegoś porozumienia i jak długo ten tymczas będzie trwał? Nie, nie wiem, czy oglądałeś serial Sukcesja. Niestety nie. No i tam jakby nie, jakby nie spolierując, nie zauważę, że każdy sezon kończył się tym, że głowa rodziny wygrywała. Ten najstarszy, nestor rodziny zawsze wychodził na swoje. Młodzi się i chcieli odebrać władzę temu starszemu, no ale na koniec okazywało się, że ten najbardziej doświadczony nestor y, utrzymuje władzę, pieniądze i kontrolę nad swoimi biz, biznesami. No i mogłoby się wydawać do pewnego momentu, że Jarosław Kaczyński jest tym nestorem, który zawsze y, wygrywa, aż tu nagle okazało się że Mateusz Morawiecki jest pierwszym politykiem w historii, 25-letniej historii Prawa i Sprawiedliwości, który po sprzeciwie wobec prezesa nie został wyrzucony z partii. No bo w 2011 roku sprzeciwił się Kaczyńskiemu Ziobro, wyleciał z partii, założył swoją, swoją, swoją suwerenną Polskę. Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, Joanna Krucik-Roskowska pokłócili się z prezesem, krytykowali prezesa publicznie założyli swoją partię, Polska jest najważniejsza. Prezes nie znosił sprzeciwu aż do momentu Mateusza Morawieckiego, dlatego że prezesowi zajrzała w oczy polityczna śmierć. Gdyby dzisiaj Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i zabrałby ze sobą, tak jak się mówi, w kuluarach sejmowych około 40 parlamentarzystów, stworzyłby w Sejmie trzeci największy klub jeśli chodzi o większość. To by oznaczało, że Mateusz Morawiecki miałby wicemarszałka, miałby nielimitowany czas medialny ze swoją aktywnością i mógłby spokojnie budować siłę polityczną, która w przyszłym roku wygrałaby wybory. Jarosław Kaczyński nie mógł sobie na to pozwolić, żeby jeszcze bardziej rozdrobnić tę prawą scenę sceny politycznej. No ale jak to bywa w serialu Sukcesja, może się okazać, że na kilka tygodni przed układaniem list wyborczych w przyszłym roku Jarosław Kaczyński wytnie wszystkich zwolenników Mateusza Morawieckiego i Mateusz Morawiecki zostanie z niczym. Więc to jest taki rodzaj zawieszenia broni, w tej wewnętrznym konflikcie Prawa i Sprawiedliwości. Też, żeby jednak Jarosław Kaczyński stwierdził, że czekając na ten efekt Czarnka nie pozwolić na to, żeby efekt Morawieckiego zdominował całą debatę publiczną o Prawie i Sprawiedliwości. No bo zwróć uwagę na to, że... Błędujemy powoli. Gdzie jest Czarnek? Nie, nie, gdzie jest w Czarnek, on gdzieś tam jeździ, spotyka się z tymi ludźmi, no ale kamery telewizyjne i komentatorzy raczej skupiają się na Mateuszu Morawieckim, a nie na kandydacie na premiera. To jest sprawiedliwości. Arkadiusz Gruszczyński, bardzo ci serdecznie dziękuję. No to, to jestem ja, dziękuję. Ja, bez zmian, bardzo dziękuję. Do następnego, do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej, czego nie dodałem, za co serdecznie przepraszam. A teraz z redakcji kulturalnej Polskiego Radia, Martyna Podolska. Dzień dobry, Dzień dobry, chcę, co to za sportowy jakiś Właśnie okrzyk... wiem, nie pasuje do kultury, do kultury za Tak bardzo. średnio, średnio. Szczególnie, szczególnie, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i postanowiłam właśnie temu poświęcić naszą rozmowę głównie, bo to jest moment, kiedy możemy trochę powspominać, możemy zastanowić stanowić się, które książki nas ukształtowały, które wpłynęły na nas. Czy masz takie pozycje? Jedną mm. z moich ukochanych. No, no my Myślę właśnie. Tak. No to myśl, myśl a ja powiem kilka słów o moje ukochanej z dzieciństwa. Ferdynand wspaniały, bo ja kochałam i wierszowane e, utwory, ale też i właśnie obrazkowe, e, pięknie wydane książeczki. Ferdynand wspaniały Ludwika Jerzego Kerna to książka, do której non stop powracałam i zdarza się, że powracam też i w dorosłym życiu. I tak dla swojej przyjemności może i Państwa, bo może też Państwo lubili albo lubią Ferdynanda Wspaniałego, znalazłam fragment w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. O tej porze już jest pobiedzie i Ferdynand zaraz jak zwykle położy się na kanapie. Hop, już jest. Zwija się w kłębek, ogon pod siebie. Ta kanapa jest bardzo stara i w jednym miejscu ma zagłębienie Akurat wielkości Ferdynanda Ferdynand bardzo lubi to zagłębienie O, jak miło, jak miło Leżenie w nim sprawia mu sporo przyjemności Okej. I to, i to ten dźwięk Ferdynanda Wspaniałego, który marzył, to opowieść o psie, który marzył, żeby być człowiekiem, no i w ogóle zachowywał się jak człowiek. Ja też marzę, żeby mój pies był człowiekiem. A nie jest? Może? To jest. <laughs> oczywiście sobie żartujemy, ale myślę, że każdy z nas ma taką książkę, która go ukształtowała. Zdecydowałem. Która jest... Wesele Zdecydowałeś? Wyspiańskiego. Wes... Myślę, ale tam, aż, myślę, aż tak że poważnie. Że wyrażam do tego te... najczęściej, tak. A dlaczego? Bo te, nie dość, że sceneria, to jeszcze dialogi między tymi bohaterami, pomimo tego, że one są trudne często do odczytania, to są niezwykle aktualne. My nadal ze sobą rozmawiamy na podobne tematy i w podobny sposób. No, to właśnie, tak na początku mnie zdziwił ten twój wybór z uwagi na to, że myślałam, że jednak sięgniesz po jakąś e, opowieść, czy legendę, czy bajkę z dzieciństwa, nie. A, je, a nie po nie, bajko, dramat bajko, bajko Stanisława zostało... Wyspiańskiego, ale z drugiej strony zajmujesz się polityką, to właśnie tam wszystko no, nawet, o tym. Ten, nawet ten fragment, co tam w, panie poli, w, poli, w polityce i odpowiedź na to, że ktoś, kto ciekawy niech czyta śmiało jest taką odpowiedzią, której ja często udzielam, tylko w innych słowach. Wesele. Też polecamy Państwa y, uwadze y, wesele. Najpierw przeczytać, a potem wybrać się do teatru i zobaczyć sceniczną y, adaptację. A masz swoje rytuały y, czytelnicze? A. Że, na, nie wiem, czytasz y, do obiadu, albo czytasz y, wieczorem przed snem, no, no. albo może kilka stron rano przed no, wyjściem. muszę dokończyć rozdział. Nie mogę skończyć w połowie rozdziału. A, Od rozdziału to, do to rozdziału. Jest do, do, do końca. Ja znowu mam takie rytuały dotyczące książek, y, jako rzeczy, jako materialnych mhm. przedmiotów, y, że y, bardzo nie lubię, jak ktoś zagina rogi. Bardzo nie lubię, jak ktoś coś tam marzy. Okay. Nie znoszę tego. Książki? To jest już najgorsze zło, co może być... Naprawdę zawsze denerwuję się na moją mamę. Mamo, serdecznie cię pozdrawiam, która właśnie to robi i niszczy w ten sposób moje książki. I nie, nie w takim wypadku nigdy jej nie pożyczam. Ja jestem w zespole twojej mamy, bo to sprawia niesamowitą przyjemność sens sensoryczną, dotykanie i, i właśnie międlenie książki. I, no to prawda, a z drugiej strony ja właśnie chcę y, zostawić ten zapach tej, tej, tego, tego wydania. Ale okazuje się, że swoje rytuały mają także pisarze, którzy decydują... Y, o której godzinie piszą, w jaki sposób piszą i jakie czcionki używają. No i tak ma Marek Krajewski, pisarz kryminałów pochodzący z Wrocławia. Jego rytuały można by nazwać dziwactwami. Tak, jest specjalna rzeczywiście. Mianowicie moją ulubioną czcionką jest czcionka Baskerville. Pisze pan w określonych godzinach w swojej niewielkiej pracowni. Tak, tak rano idę na piechotę, to jest od mojego domu jakieś 40 minut drogi. Z kilkami, czy bez? Z kijkami bardzo często. Pracuję pewną określoną liczbę godzin i minut. To jest 6 godzin i 36 minut, tyle pracuję codziennie. To jest wyliczone wedle złotej proporcji. Zwykle siedzę przy moim pulpicie, który jest podnoszony. Dlatego jest podnoszony, bo dzięki Dzięki temu oszczędzam kręgosłup i pracuję pół godziny siedząc, pół godziny stojąc. A to ciekawe. Dan Brown kiedyś powiedział mi, że używa butów grawitacyjnych po to, żeby mógł zwisać i żeby ten kręgosłup mógł odpoczywać. Bardzo ciekawe. <śmiech> Może poddałam panu pomysł. <śmiech> Muszę się tym zainteresować, dziękuję. <śmiech> Czcionka Font Baskerville to klasyczny szeryfowy krój pisma zaprojektowany w 1754 roku. Charakteryzuje się wysokim kontrastem między grubymi a cienkimi literami liniami oraz pionowymi osiowymi liter, co nadaje mu elegancki, czytelny wygląd. No, każdy ma swoje Prawda. rytuały. To Marek Krajewski. A my się tu śmiejemy, żartujemy, ale niestety wciąż ten... Chcesz powiedzieć teraz o poziomie ten czytelnictwa. Poziom czytelnictwa w Polsce jest zatrważający i wszyscy w Polskim Radiu robimy wszystko, żeby ten poziom się zwiększył, ale wciąż niestety nie jest zbyt dobrze i o tym mówi Małgorzata Kanownik, dyrektorka Polskiej Izby Książki.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 I to nie są dobre statystyki. No nie są, nie są, nie są i bardzo serdecznie państwu polecamy czytanie. Co wczoraj robiłaś? Czytałaś książki jakieś? Nie, wczoraj ponieważ wiem, że namawiam państwa i namawiam ciebie do udziału w życiu kulturalnym, ale też często słucham jak rozmawiasz z politykami. Okej. Okay. I Wybrałam się do Senatu i byłam Proszę, w Senacie, jak było, jak się podobało. ale na szczęście tylko w sprawach kulturalnych już tutaj dodaję, ponieważ wczoraj w Senacie została otwarta wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie w roku Andrzeja Wajdy, bo przypomnę to właśnie Senat RP ustanowił rok 2026 rokiem Andrzeja Wajdy. Została otwarta wielka wystawa, którą mogą zwiedzać grupy młodzieży, studentów, także i obywateli. Można zwiedzać Sejm i Senat i wtedy można na właśnie dotrzeć na tę wystawę, a o tej wystawie opowiadała mi marszałkini Senatu Małgorzata kina błońska Data wystawa to taki w Senacie punkt najważniejszy obchodów roku Andrzeja Wajdy.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 Oczywiście filmy, twórczość jest najważniejsza, ale także i to, jakim był człowiekiem, bo to jest całość, całokształt. Dlatego te piękna nazwa tej wystawy, artysta, obywatel, senator. Dla nas bardzo ważne było podkreślenie tego miejsca senatu, żeby pokazać, że można być politykiem i robić naprawdę rzeczy bardzo dobre i bardzo wyjątkowe. Ulubiony film, pani marszałek? Mam kilka, ale Ziemia Obiecana i Pan Tadeusz. O! O, Zaskakujący co do drugiego wybór. wyboru się zgadzamy, tak? Zaskakujący? Dla mnie trochę tak, bo tak? ja kocham Panny z Wilka, Brzezinę Nie. i kocham też Wesele, zatem zachęcamy państwa, najpierw czytamy Wesele Wyspiańskiego, a potem oglądamy adaptację Andrzeja Wajdy. Ja jestem fanem zemst, ale każdy ma swój ulubiony każdy. film. A to Martynna też dobra literatura. Martyna Podolska, Do bardzo serdecznie jutro. ci dziękuję. Ja państwu także bardzo serdecznie dziękuję za wspólny poranek, który wydawali Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, realizował Adam Waliszewski. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia.